Dawid, powiedz mi, jak tam wygląda teraz sytuacja, tam gdzie jesteś? Coś się zmieniło ostatniej ostatniej naszej, naszej rozmowy? Tak, od momentu zawieszenia broni, sytuacja całkowicie się uspokoiła. No. Słychać od czasu do czasu jakieś wystrzały z broni automatycznej, ale sądzę, że są to po prostu ćwiczenia albo jakieś szkolenie żołnierzy. Hmm. Doniesienia mówią o jakiejś sporadycznej tam, tam, sporadyczne wymianie ognia, czy coś w tym stylu, w ogóle na całej długości linii frontu, ale ja osobiście tego nie słyszę. No i co to też nieuniknione są dwie strony na siebie. Każde zawieszenie broni, tak ma na każdej wojnie. Ale generalnie sytuacja się ogromnie uspokoiła, jest to całkowicie odmienione. Nikt nie strzela, nic nie wybucha. Jak myślisz, jak to się dalej potoczy, że to zawieszenie broni faktycznie będzie na dłuższą metę, czy to jest jakiś taki. Jeżeli e, przerwa? będzie na dłuższą metę, to jedynie wymuszone warunkami zimowymi albo polityką międzynarodową, czyli powiedzmy jakimiś naciskami. E, tylko, że te naciski musiałyby być z jednej strony naciski Rosji na, na, na powstańców, a z drugiej musiałyby być takie same naciski ze strony państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, bo jeżeli nie byłoby tutaj dwustronnych takich, to konflikt i tak wybuchnie znowu? Ja myślę, że e, wojna będzie wznowiona. Przed wiosną, jeszcze będą, będzie po prostu wojna pozycyjną, artyleryjską, a na wiosnę rozpocznie się znowu. Generalnie nie wierzę w zawieszenie broni. Aha, no bo, no bo ja, przecież jest informacja, że nawet polski MON tak, przeznaczył 3 miliony, chyba. 3 miliony euro na wsparcie tej armii ukraińskiej. Widzisz, widzisz, to, to jest hipokryzja po prostu państw zachodnich i polskiego rządu. W momencie, kiedy Rosja wysyła wysła do tej pory 9 konwojów, dużych konwojów humanitarnych, państwowych, mhm. za każdym razem, już nie mówiąc o tych pierwszych trzech konwojach, były podnoszone krzyki, że jest to łamanie suwerenności Ukrainy, że jak to Rosja może wysyłać pomoc humanitarną dla mieszkańców. A tymczasem rząd polski wysyła pomoc humanitarną dla obcej armii, tak to jest po prostu faktycznie. Jednocześnie się mm -hmm. skończonych, hipokryta i mówiąc o ciężkiej sytuacji Polaków w Donbasie. No właśnie, bo tam słyszałem, że jakiś, ktoś zginął, tak? No tak była, po... była podana we wszystkich mediach informacja, że zginął Kazimierz Wróbel. Generalnie jest to w ogóle podejrzana sprawa. Bo po pierwsze, że komunikaty, jakie były w polskich i ukraińskich mediach są sprzeczne ze sobą, są wręcz nierealne. Jeden, jeden mówił, pierwsze mówiły o tym, że separatysta tak zwany wyszczolił cały magazynek z Kałasznikowa, w nogę, nie, nie wiem jakim cudem, czy on po prostu był, trzymał mu ktoś tą nogę, czy, czy te kararki były mhm. na stole, one są po prostu niewykonalne że było to skutek pierwsza wersja, że była to awantura po prostu. Później druga była, że była to stóżka samochodowa i znowu doszło do awantury. No, pomijając już to, że awantura to znaczy, że dwie strony się kłócą, a nie jedna. Nie wiemy, mhm. co tam się zdarzyło. Zasadniczo nie wiemy nawet, czy w ogóle się coś wydarzyło. I to jest tak, że ludzie są tak wyczuleni na, na to, jak są odbierani żołnierze, że co oni sobą reprezentują, że wystarczy, że jakiś żołnierz kupuje jakieś piwa na, na, w sklepie i do 10 minut no. ma już patrz policji wojskowej, który się go grzecznie zapyta z automatem w ręku, czy on sobie idzie na jednostkę i tam spokojnie po cichu to wypije i no nie spróbuje, tylko po prostu być mhm. pijany. To już nie chodzi o to, że ktoś coś zrobi pod wpływem alkoholu z żołnierzy, tylko że mhm. będzie po prostu pijany i automatycznie ma 15 dni aresztu. I tutaj nie ma żadnych apelacji, nie ma nic. Po prostu nie wolno i tyle. I wyobraź sobie tę sytuację, Aha. że dochodzi do tak, do, po pierwsze, dojść do stłużki. Gdzie od razu się pojawia drogówka, do tego dochodzi do Szczelaniny, dochodzi do awantury z udziałem wojskowych i okazuje się, że nikt nic o tym nie wie. Ja rozmawiałem z komendantem Policji Wojskowej pseudonim Rubin i on po prostu na mnie patrzył jak na wariata, bo pierwszy raz w życiu słyszał o jakiejś awanturze i że, żeby pod jego rewirem doszło do awantury, strzelaniny, zginął obywatel, jeszcze obywatel innego państwa i nikt kompletnie nic nie wie. No jest to po prostu śmieszne. A, no, czyli nikt, nic nie wie. Wychodzi no, no, na to, że no. tutaj, w Doniecku nikt nic nie wie, natomiast wszyscy wiedzą w Polsce i na Ukrainie. Oczywiście mają tysiące west na tym temacie. Mm, no tak, tak. A powiedz mi, bo czytałem ostatnio właśnie gdzieś w internecie i trochę na, na paru portalach, że e, mieć sprawę założyć, na, tak? To, na, e, z ABW. Jest to po to... prostu medialna nagonka, no. Za każdym raz... co, co tam się dzieje, bo to jest bardzo ważne. Tak, za każdym razem, kiedy media już po prostu przeginają i sypią kłamstwa na temat sytuacji tutaj, no to wtedy ja robię reportaż i mówię jak jest. Wydocznie nie podoba mi się to kompletnie, zwłaszcza teraz kiedy prowadzą tę swoją akcję Polonia-Dombas, w ogóle szczyt hipokryzji. No i postanowili wydocznie zaatakować, wymyślili sobie, że prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko mnie. Niektóre portale już nawet uznały, że jestem byłewnikiem, jestem najemnikiem. Niektóre już mi nawet wyrok przyczepiły. Wyrok nie że przed rozprawą, to jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem jakiegokolwiek dochodzenia. Ja dzwoniłem do prokuratury i z tego co prokuratora powiedziała, nie powiedziała, w ogóle też inne media też się z nią kontaktowały, nie tak wrogie, jak te oficjanty główne. Sprawa wygląda tak, że prokuratora owszem, prawdopodobnie prowadzi postępowanie wyjaśniające. Czy ja, Lemański i inni ochotnicy, którzy tutaj są, bo ich nie ma, mhm. dopuścili się złamania prawa? Jest to postępowanie wyjaśniające, nie jest to postępowanie karne, jest to postępowanie w sprawie, nie jest to postępowanie przeciwko nikomu. Poza tym ja sam wzniosłem taki pozew, że żądam wyjaśnienia tego denuncjancji, czy ja jestem tutaj w charakterze dziennikarza, czy nie. No jest to zwykłe prześladowanie dziennikarza i, i tyle. Nie, nie, nie ma, Ale nigdy e... nie było prowadzone żadne postępowanie nie w związku z moją działalnością tutaj. Jest to skończone konstrukcje. A czy czyli Ty masz normalnie akredytację tam, będąc e, w Doniecku? Oczywiście. A dziennikarską, no, tak? No. Masz to, masz. Aha, czyli co ci ale bo to jest, to jest już druga sytuacja, gdzie ABW się pląta A. dziennikarzom, Pierwszy był Konrad Ręka, z którego się dowiedział z że że ten, że, że jest szpiegiem, że zleca teksty dla, dla rosyjskiego szpiega. Teraz, teraz ciebie tylko jakby to, co to rozumiem, że to jest prokuratura, gdzie? Yy, Białe. gdzie która się Bielsku Białe się tym zajmuje, tak? Czyli ABW nie jest w, jak, w jakiś sposób w, tym, w to zamieszane, no, rozumiem. Nie, przed... nie, nie. Prokuratura z Bielska Białej prowadzi na wniosek ABW. Z kolei mhm. prokuratura bielsko Bielsku Białej odesłała to do Katowic. Tylko nie, jestem, nie pamiętam już, czy oni to dosłali do prokur prokuratury w Katowicach, czy do zbadania ABW właśnie w Katowicach. Aha. E, czyli sytuacja, co, co oni że, są... W... Co oni... Taka sytuacja, że ABW... Wkłada doniesienie do zbadania sprawy do prokuratury, a prokuratura następnie kieruje sprawę do zbadania ABW. Mm -hmm. Ale to nie mm -hmm. jest nic nowego. Ja, ręka, z... to się działo już wcześniej, pamiętasz sytuację, kiedy chłopak prowadzący blok komoruski został, po... abw mu wkroczył bodajże o 5 czy o 6 nad ranem do mieszkania i go też zwinęli do na areszt. gdybym ja był w Polsce mm -hmm. tak samo do wyjaśnienia prewencyjnie, zatrzymaliby mnie na dogaść do, do w areszcie w momencie, kiedy by nic nie znaleźli, to by cokolwiek wymyślić, żeby tylko nie płacić mi odszkodowania za czas pobytu? Albo po... Ile osób siedziało w aresztach i nikt nigdy im nie, nie dał odszkodowania za to, ani w ogóle wyroku? Że była sytuacja, mhm. że człowiek siedział bodajże 12 lat w areszcie śledczym bez żadnego wyroku? Nic Gdzie? Nie w się Polsce? Słan? W Polsce? Mówisz o Polsce? Tak, w Polsce. No to ładnie, ale to, to co, co oni, ci, co, co oni ci zarzucają? Zarzucają ci co, że, że ty biegasz z karabinem i strzelasz tak, do Ukraińców? Zarzucają mi, znaczy zarzucają, media zarzucają, bo prokuratura nie zarzuca. Media Aha, zarzucają tak, to, mi to, że. Ale to, powiedz mi, które to są media, bo to jest bardzo ważne. Tylko tego. E, jeżeli e, rady, możesz powiedzieć. Tak, Radio Z, Rzeczpospolita, portal Niezależna, Standardowo portal Kresy 24, e, a reszta po prostu powtarza słowo za słowo nimi. Mhm. Jak dziennik zachodni. Że, że, że co? Że po prostu łazisz z kałachem i tak, razem z żołnierzami bierzesz tak, udział normalnie w normalnych tak? Tak, tak, że są żołnierzem po prostu. Aha, w ten sposób oni to yy, chcą, ten, ale to jakby, no, jakie przesłanki, yy, jak myślisz, jakie przesłanki o tym? żadnych przesłanek, już w samym momencie, kiedy byłem tutaj bodajże dwa, trzy tygodnie, Aha. A wyszła sprawa tego, że przyjazdu Dariusza Lemańskiego tutaj, to już nagle media ogłosiły na podstawie filmiku, który się pojawił w okratym czasie w sieci, że e, ja jestem z patrolem separatystów na akcji bojowej i ja także w związku z tym, że mam kamizykę kuloodporną, aparat telefoniczny, e, aparat fotograficzny, smartfona i kask, to znaczy, że też jestem żołnierzem i biorę udział w działaniu bojowe. Mm -hmm. Pomijając to, że to nie była nawet akcja bojowa, tylko to był zwykły wyjazd z dziennikarzami noworosyjskimi na miejsce ostrzału ukraińskiego i znaleźliśmy się w trakcie tego ostrzału tam, ale media oczywiście mają swoją wersję, bo wszystko wiedzą najlepiej. Rozumiem, czyli, czyli oni cię widzieli jakąś, nie wiem, twoją fotę jak z, nie wiem, z kamizelką i z kaskiem, tak? Tak, to no bo ja mam tutaj, bo ja mam teraz na, na Facebooku twoje zdjęcie i jest faktycznie, o mam, mam, mam, twoje zdjęcie z karabinem, ja nie wiem czy to jest prawdziwy karabin, czy to jest atrapa. No są, e, chyba bodajże dwa takie karabiny mam. Tak samo mam hmm. zdjęcie w spalonym BTR, że to nie znaczy, że ja ten BTR spaliłem, albo że nim jechałem, prawda? Mhm. Znaczy, no, ja, ja to rozumiem, ja, a ty tylko po prostu próbuję zrozumieć, e, wiesz, cały kontekst jest. Rządzne media się nawet nie odwołałem, wiesz, do tego zdjęcia. Nie poruszyły tego tematu. E, a na przykład sikorski chwalił się, że szczelał do Rosjan w Afganistanie. pozował sobie do zdjęć z karabinem, z kałachem, wszystko w porządku. No wiadomo, no, Sikorsk, sikorski to jest, wiesz, no. e, Ale. I, I co ty ale ty, i co, na przykład planujesz jakoś powrót, powrót do Polski, czy raczej Nie będziesz się się liczył z, ale będziesz się liczył z tym, że, że, to, że, że będziesz jakoś szykanowany, czy z tego powodu, że, że byłeś tam, gdzie jesteś? Znaczy na pewno będzie, będą podejmowane jakieś działania, ABW wetowe czy coś w tym stylu. trzeba być na to przygotowany po prostu, ale mhm. to, że oni. Samo coś chcą, mnie znaczy, że ja mam być na emigracji przez następne 20 lat czy coś. No jasne, jasne, jasne, jasne. Wtedy po prostu wiesz, osiągnęliby swój cel, bo zostałbym zastraszony, byłoby jednego mniej w kraju i tyle. A powiedz mi, jak, bo, No to jesteś jeden z nie wiem, tak skąd jeszcze można wrażyć informacje na temat. Doniecka? jest ten Grey, ten Anglik, ten Graham Phillips, tak? Ja ee, ten... Graham. I to głównie chyba... No, no, nie ma tam zbyt wielu dziennikarzy, nie? I, nie, ja, ma ja... Dziennikarzy, nie ma stałych dziennikarzy, wiesz? I no, no właśnie. Stacje rosyjskie mają tutaj swoich przedstawicieli, ale oni się, są na rotację. Aha. A powiedz mi, bo y, wiem, że właśnie ja roboty twojej twojej kamizelki i tego twojego kasku, który nosiłeś jako dziennikarz, to właśnie Graham, ten Anglik, on przecież też jako korespondent, e, e, dziennikarz też nosi ten kask i kamizelkę i nawet pomimo tego, nawet dostał przecież ostatnio kulkę e, w plecy, nie? do snajpera. Dostał odłamki od, Aha, no od, aha ten no to jednak, Myślałeś, jednak był odłamek. No pierwsze wersje były, że ta kulka tam, ale to, to się szybko wyjaśniło, że to był po prostu odłamek moździerza. Aha. no to całe szczęście, że przynajmniej do, do dziennikarzy nie strzelają. Ja powiem tak, że dziennikarze zasadniczo, wszyscy co tu z nimi rozmawiałem, to jeżeli któryś miał sytuację, znaczy bo jest jeszcze Niemiec jeden, Aha. Park Battle Mai, ale on podobno wyjeżdża z powrotem do Niemiec za chwilę, to on był gdzieś bodajże dwa tygodnie na linii frontu i tak dalej. Wszyscy, którzy jadą bezpośrednio w linię frontu, żeby tam zostać, a nie tylko, żeby przyjechać, szybko zrobić zdjęcia i uciekać, to ściągają znaczenia prasy i tak dalej. Mhm, mhm, ten Ostatni był komunikat y, bodajże ONZ-u, że Ukraina jest obecnie najniebezpieczniejszym miejscem na, dla, y, dla dziennikarzy. Aha. Także generalnie ale mówisz tylko o linii frontu? Mówisz tylko o linii frontu, czy samym Doniecku, czy jak jesteś w no, samym to jest mieście. To mi się nie dziedzin, Mieliśmy tutaj na przykład z Polski pieniążka w bo się Boże i. E, Czekaj, pieniążek sposób... to dla kogo on pracuje? Skąd? Na polityki politycznej. Po Boże. Na polskie radny. Powiem, no, no, no kojarzę. Nikt by nie robił ani przykrości, ani nic, chociaż za to co wypisywał to powiem 10 razy deportowany i tylko sam wygadły jakieś głupoty, że nie może przejść 10 metrów, żeby go policja nie zatrzymywała, że jest więcej, pol, więcej wojska na ulicach niż ludzi. No ja to czytałem, no i, wiesz, z dziewczynami z biura i tak dalej, to się po prostu śmialiśmy z tych jego głupoty. Mhm, w momencie, kiedy on pisał, że był legitymowany, że sprawdzali jego dokumenty i ciągle sprawdzają, na każdym kroku sprawdzają jego dokumenty, to ja się śmiałem, bo ja byłem dwa miesiące w Doniecku wtedy i dwa razy sprawdzili mi dokumenty. Aha. No to on może miał jakiegoś może, dziwnego tak. pecha, chodzi tam gdzie nie trzeba, albo się jakoś rzuca w oczy. Ale ile on był w Doniecku? Dwa tygodni. On, on był w Doniecku, raz pojechał po też do Nowołodzowska, raz pojechał do Makiejewki mhm. i tyle. I on generalnie nic tu kompletnie nie robił. Ale jak były wybory to... Wyskoczył jeden lokal wyboczy, najbliższy zasadniczo jego miejsca zamieszkania w centrum, drugi lokal wyborczy gdzieś tam w Makiejewce i tyle. I z wyborów zrobił transmisję, nagranie, jak wiesz, ktoś sobie podjechał i sprzedawał ziemniaki przed lokalem wyboczym, bo zwęszył interes, bo dużo ludzi było, nie? Aha, aha. No i zrobił akcję, że separatyści dają ludziom ziemniaki za to, że na nich głosują. No, kurwa, no, no znań, że to jest głupek. Jak na własny koszt jeżdżę i tak dalej, to, to byłem wtedy w sześciu lokalach wyborczych, rozmawiałem z ludźmi, wideo porobiłem. A ten zaposzedł do najbliższego, zrobił sobie 30 sekundowy filmik z ziemniakami i poszedł. No ale zresztą co burak ma fotografować? Nie? No, a poczekaj, bo a jak w ogóle teraz, co, czyli wszystko się wraca do normy. ludzie się cieszą, odbudowuje się, wiem, że teraz mhm. jakiś chyba system bankowy tam zaczął działać, jakiś chyba ważny, tak? Tak, bodajże od tygodnia albo od dwóch działa bank centralny, to Republiki Ludowej. Mhm. No, Ułgańs zrobi mniej więcej to samo co my i na zmianę. E, trwają teraz e, ogłoszono nacjonalizację banków, aczkolwiek nie, nie mam pojęcia jak to ma wyglądać, bo jest to rzucone hasło, a nikt nie wie dokładnie o co chodzi. E, na pewno ode, obie Republiki przygotowują się do stworzenia własnego, znaczy no, bank centralny, ale ma mieć e, ma produkować własne karty bankomatowe, własne mm. konta. czy ma być normalnie działającym bankiem, póki nie wyjdą tutaj banki rosyjskie i abchazkie, bo to są w pierwszej kolejności, aha, tak. aha, okay. że po prostu gotówka krąży, mogła krążyć chociażby wewnątrz e, kraju, żeby mogła funkcjonować w połączeniu z rosyjskimi bankami oraz na razie podstawowym e, podstawowym celem tych banków oraz poczty Donbasu jest to, żeby wypłacać świadczenia, emerytury, renty, socjal cały. Mhm. Są to placówki, no na razie służą głównie do tego. Ale wypłacają te, faktycznie te emerytury i tak dalej? Ja wypłacają. nie są to jakieś oszałamiające kwoty, bo jak na razie oscyluje to wokół tysiąca, dziewięć, dziewięciuset 1000, 1300 tysiąca, tysiąca trzystu hrywień, zależy wiesz dla kogo. No jest to tak takie minimum po prostu, no, ale w związku z tym, że jest tuż przed zimą wprowadzono taki pakiet ochrony socjalnej. To zasadniczo ludzie mogą na przykład nie płacić za mieszkanie tylko zostawić sobie to zostawić sobie te pieniądze na jedzenie. A prawo stanowi także na przykład zaległości czynszowe za okres zimy. Okres zimy, czyli w rozumieniu teraz specjalnej ustawy do odwołania jest do rozliczenia później z właścicielem na zasadzie umowy, bądź umowy na rozlatowanie. Nie? Jeżeli ktoś nie jest w stanie płacić. Okay. Że coś jak u nas okres ochrony od eksmisji, nie wiem czy to jeszcze istnieje, że nie można teraz kogoś eksmitować za to, że nie płaci za mieszkanie. No, no. no bo tam była taka sytuacja, że e, Ukraina wstrzymała wypłatę emerytur dla właśnie mieszkańców Donbasu. Że Ukraina to wstrzymała już dawno, już bodajże wakacje, tylko dopiero teraz oficjalnie to powiedziała. Aha, w co, to tego nie tak. wiedziałem. Oni po prostu nie, nie, nie przesyłali pieniędzy i nic na ten temat nie mówili, zwala, zwalając wszystko, wiesz, na, na powstańców, a w a. momencie Poroszonka po wyborach, bo bodajże po wyborach to było, Poroszonko powiedział, że nie będą płacić. No to takie odkrycie, wiesz, nie płacą, a nagle mówię, no wiecie, nie będzie w płacić. Nie, nie mogłeś znaczy a jakie są powiedz mi, bo no te trzy chyba miliony, tak, miliony euro, MONU na armię ukraińską, ileś tam, nie wiem, nie wiem ile, ile to już dokładnie pieniędzy, ale przecież stany na to przeznaczyły na wsparcie armii ukraińskiej. I teraz jeszcze przecież są powo powoływani nowi, nowi poborowi do, do armii ukraińskiej no ponownie ruszyć czwarta fara mobilizacyjna to... no właśnie, więc jakby to, to, to, to jest dla mnie. To mi nie wygląda na żaden rozej, nie to, Dlatego, to mi nikt wygląda nikt na jakiś się... zmasowany atak. No to nikt nie wierzy w rozum, bo cały czas są informacje o tym, że są ściągane te, te siły ukraińskie, są siły nad granicę. Ukraina ma dosyć duże opory z wycofaniem tej artylerii, ta, takie są warunki zawieszenia broni. No i przez to poprzednie zawieszenie broni po prostu się nie udało, bo zamiast wycofać tą artylerię, to oni wycofali, ale pociski z artylerii w stronę Doniecka, tak? Mhm. I w momencie, kiedy zachód coraz Bardziej oficjalnie mówi, że będzie wysyłał broń, no to nie wygląda to ani trochę na działania zmierzające do pokoju, zwłaszcza wypowiedzi Poroszenki, jakby chociaż dzisiaj, że Krym wróci do Ukrainy. No właśnie, właśnie, nie, nie uznają istnienia Noworosji. No to to wygląda po prostu na, na zimowe zawieszenie broni, tym to jest w rzeczywistości. Po prostu warunki do prowadzenia wojny, e, no, teraz są okładki dobre, ale jak spadnie śnieg z powrotem, to już nie będą, prawda? Po jest bardzo ciężko prowadzić tak, takie działania na, na pełną skalę i to jest zwykła gra na czas. Aha, w ten tylko na tym skorzysta. Czyli co ty myślisz, że to jest po prostu e, zawieszalnie do czasu, aż śniegi odtajeją, tak? Że... Tak. Aha, w ten sposób. Nie aż się Ukraina umocni po prostu. Nie? A, umocni. Ja Ja, miał... ja, ja myślę, że... że... My uderzyć nie możemy. E... Bo od razu będzie szum, że, że złamaliśmy zawieszenie broni, zresztą i tak będzie. Jak I Ukraiń tak będzie, nowe, to, że będzie tak, to... tak czy siak, no, to nie ma znaczenia, myślę, że w tym momencie. A, a, to, Ukraina znajdzie sobie dziesiątki powodów, pretekstów do uderzenia ku przy trąbach pochwalnych z zachodu, prawda? No i Polski. No, na no. pierwszym czele. Jestem w szeregu, oczywiście. Niestety, no, wy, wy, macie, wy macie tam no, w Rosji przecież opinię terrorystów, prawda? W, no tak. Polski, w polskiej pra, prasie sobie, jesteście postrzegani jako no, terroryści. No, polska prasa powtarza słowo, słowo za ukraińską, to już to jest w ogóle paranoja. I nie należy się tutaj spodziewać jakiejś zmiany. No, a... Y Jakie są nastroje właśnie w ludzi, armii, związane z tym, że ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to jest tylko tymczasowe, tymczasowy spokój? Czy, czy, czy, czy jak to jest widziane? Czy, czy przygotowujecie się na odparcie tego ataku? W jakiś sposób? No czy... Nie spotkałem spotka się z takimi opiniami typu, wiesz, wydawałoby się, że zawieszenie broni i ludzie zadowoleni kończmy tą wojnę, czy coś. Aha. Tylko jest, cały czas jest to, to, ta sytuacja może nie taka nerwowa, tylko jest pełna gotowość do, do walki. Ludzie, jakby po prostu, wiesz, czekali, wojskowi to już w ogóle, mhm. tak? czekali na, na to, aż ta wojna znowu wybuchnie i nie wyobrażają sobie ci ludzie sytuacji, że marsz na Kijów, wodosy Zaproże, Charkow, Dnipropietrowski to jedno, ale nie wyobrażają sobie, żeby, żeby na przykład Sławiański, Krematorsk czy Pol pozostawały poza Republiką. Jest to dla nich niewyobrażalne. Jest mm. ogrom ludzi, i uchodźców, i, i żołnierzy, którzy są po prostu z tych miast i, i dla nich to jest niepojęte, że oni by nagle nie mogli wrócić nigdy już do domu, bo tam będzie Ukraina. Tak samo nie jest do przyjęcia to, co się lansuje, że powstanie jednak ta federalna Ukraina i Donbas wróci na zasadzie Federalności. No, ci ludzie w to nie wierzą, wied wiedzą doskonale, że w rok po takim akcie, będzie tutaj po prostu Saigon, jak SBU zacznie szaleć, to zacznie wyłapywać wszystkie po kolei. No właśnie, a jak, jak się właśnie ma sprawa z SBU? Masz jakieś informacje na ten temat? Znaczy, SBU tutaj nie działa, a z tego co tam doniesienia są, no to SBU szaleje w, w tych miastach najbardziej zagrożonych, czyli zabroże Harków, Odessa. Tam już generalnie wybuchają bomby, dochodzą do strzałów, ludzie ci tecy, aktywiści pro-majdanowscy, którzy nie są w wojsku, czyli nie mają tej broni, nie, nie są chronieni, dostają baty na, na ulicy, lądują w szpitalach, czyli sytuacja po prostu narasta w stronę tego, że wystarczy, że te armie noworuskie się już zbliżą do tego miasta i sądzę, że wtedy już wybuch nie powstanie. Ja, ja czytałem takie informacje, że że parę osób zostało po prostu zabitych w swoich mieszkaniach, to nawet nie chodziło o to, że oni gdzieś tam dostali strzał, że była wojna jest, tylko po prostu zostali zamordowani w swoich mieszkaniach. Jednym z takich gości właśnie, których był zamordowany, to jest redaktor na czele takiego pisma przegląd kryminalny, czy jakoś tak, tak, tak. on został zamordowany w swoim hmm. mieszkaniu, na terytorium właśnie ukraińskim. Tak, no i to takie, no ja się zostawiam.. Wielę no, dosyć przeważające. E, jak myślisz? E, Czekam, bo to miałem. Ukraińcy po prostu zastraszyli tą rosyjsko część, rosyjską część Ukrainy, bo wiedzą, wiedzą, że ci ludzie ani się ani nie połają miłością do rządu, a ani nie zamierzają że chętnie by się przyłączyli po prostu do, do powstańców, bo wiedzą, że Wielka Noworosja, czyli cała ta rosyjskojęzyczna część Ukrainy to jest państwo przerastające możliwościami dzisiejszą Ukrainę trzykrotnie, po prostu pozbawione tego całego obciążnika, jakim jest centralna i zachodnia Ukraina dzisiaj. Znaczy zawsze. Bo... Aha. No a tutaj mamy informację właśnie też na waszej stronie, że według badań socjologicznych Lwowskiej Grupy Ranking poparcia Ukraińców dla a to wzrosło w, list, w listopadzie z 22 do 36%. Tak, czyli że najważniejsze jest to, no jeżeli było te 22%, tak? 22%? Tak, roku, 22%. w listopadzie, nie pamiętam, no to pozostałe 78% to kto? No to w najlepszym wypadku to są osoby z nie, niezdecydowane. Czyli jaki ma mandat hmm. e, społeczny rząd do prowadzenia tej tak zwanej ATO w sytuacji, kiedy bastion tego banderyzmu. To jest całe 22% poparcia. No teraz 36%. No to jest szok po prostu. Czyli generalnie mhm. jest to kampania prowadzona pod, osłono, pod osłoną karabinów oraz legitymacji służb bezpieczeństwa. No też mamy taką informację, że tutaj wypowiada się generał Wiktor Murzeńko, że najcen... ukraińska armia może być uważana za jedno z najskuteczniejszych. Jakbyś to skomentował? Jak Pamiętasz może e, kiedy to było? Tuż przed zawieszeniem broni poprzednim wrzesień, przełom sierpnia i września, e, średnio kilka razy na dzień ukraińskie media i polskie media, to w sumie na jedno wychodzi, podawały informację, że już z lata dzień zostanie zdobyty Dleniec. E, że powstańcy zostaną zlikwidowani, nagle, na, na cały dzień by był taki szok, cisza, nie wiadomo co się dzieje, bo wtedy powstańcy przyszli do ofensywy, z tego dnia któryś geniusz padł na pomysł, a przecież to Rosja atakuje, tak? <grych> Ukraiński, Aha. ten generał podaje, że ukraińska armia, to jest zwykła propagandówka jego, że ukraińska armia okrzepła w ogniu walki i tak dalej, no ukraińska armia po prostu dostaje cęgi na, na całej linii i tak jak sami tutaj żołnierze, choćby dziwi jak mówi, jak słyszałem sam na lotnisku, że Ukraińska armia nie potrafi mhm. walczyć w boju, potrafi jedynie atakować artylerią i tego nawet nie umie zrobić. Zatem ci ludzie zwyczajnie nie chcą walczyć. Aha, aha. Były, rozmawiałem w komendzie policji wojskowej z takim chłopakiem, jeńcem ukraińskim, który był bardzo szczęśli szczęśliwy z tego powodu, że on się dostał do tej niewoli. Bo on nie chce, on nie chce, Czemu? Nie chce brać udziału w żadnej wojnie, on się na żadną wojnę nie wprosił, jego zmusili po prostu. No i co się do niewoli. Bardzo się cieszę i ma nadzieję, że z że wojny przysiedzi w tej niewoli. No tak, no to, to, tak, tak, tak. Ja też takie informacje dostawałem, mhm. że tak to wygląda. Yy, wiesz co, a ja bym chciał jeszcze kontynuować przez chwilę tą. Temat, y, y, temat tej armii. Y, wiesz coś na temat tych... Y, b, b, bo ja wiem, że mamy tych poborowych, którzy walczą, na pierwszy, jako mięso armatnie. Później jest ta Gwardia Ludowa. Na samym końcu są ci właśnie te bataliony y, psy z, Bezzebie, z, z policji i innej... wojskowej tamtejszej. No, oni, oni akurat... Od niedawna są w Policji, a wcześniej to byli żołnierze frontowi. Opowiadali o tym, że jeńcy, których mieli, mówili, że oni wcale nie chcą walczyć z nimi, z Rosjanami tutaj, tutaj wieszymi, tylko że sytuacja taka, że są te oddziały zaporowe w prawo senku, żołnierzy, no to fanatyków po prostu, którzy... No właśnie, którzy po prostu prowadzą Słyszę cię, słyszę. Takie na ja MKWD robiło. Prowadzą ośgięć zaparowy dla tych, którzy się wycofywali, albo roz, rozstrzelają mm -hmm. w trakcie. strzelają w trakcie walki, żeby nie było dowodów czy coś dla tych, którzy wiesz, gdzieś panikują, albo uciekną, albo podniosą ręce do góry. No i w takich sytuacji... Ale kto, kto, kto ci to powiedział? Bo ja taką samą informację mam od Mateusza Biskorstiego i że oni właśnie do nich e, strzelają. Że nie I że to co ci to powiedział, bo ja nie dosłyszałem. Mam na na, na, moim, na kanale Kroniki Narodowej, tam gdzie daję filmy, tam jest wywiad z nimi. I tam to mówię, możesz zobaczyć. Aha, czyli jakby jedy, jedyną opcją do tego, żeby mógł no przeżyć to jest No tak, tylko że się jest poddać. jeszcze problem taki jak się poddać. Ale... Bo jeżeli się poddadzą w trakcie walki, to dostaną kule w plecu, No właśnie, tak? bo... Jest taka możliwość. Ale no właśnie, no to w takim razie, bo mimo mówił Mateusz Pryskarski, że, że to przebiega czasem tak, że, że po prostu przez mega, me, megafon po prostu wasza strona mówi do, do tamtych, że może, mogą się poddać, nie? E, no i to jest jedyna opcja, czy, czy po prostu no jak to się, jak no, ty, każdy, wiesz, jak to się odbywa, czy nie? Cały czas są jakieś nawoływania, w, w ogóle specjalnie tego jeńca wiesz, wy dostali przed kamery, że żeby on powiedział, jak to jest naprawdę, do, do żołnierzy, żeby Ukraińcy też wiedzieli, że jeżeli się podadzą, to po prostu nikt im krzywdy nie zrobi. W ten sposób można zakończyć wojnę, po prostu, jeżeli żołnierze zaczną się poddawać. Nie będą walczyć. Tak samo było pod Iłowajskiem. Tam siły Donbasu wstrzymywały przez kilka dni no kosztem właściwie działań wojennych wstrzymywali ofensywę, żeby zlikwidować ten kocioł. Kiedy wojsko ukraińskie były pozostawione na, na zwykłej płaszczyźnie, gdzie zasadniczo nie mieli gdzie się schować. Bo po prostu mogli być wystrzelani jak kaczki, i siły milicji apelowały do nich, i to w ogóle nawet ukraińskie media apelowały o to, żeby oni się poddali, że po prostu nie będą wiesz, no, zabijać ludzi, którzy nie mają szans się bronić. I była sytuacja, że w końcu ostatniego dnia właśnie. No, ci żołnierze ukraińscy się dogadali, że się poddają w takim razie. Znaczy, w ogóle była propozycja od strony milicji, że jeżeli nie, nie ufają wojskom noworosyjskim, to mogą, oni po prostu zrobią im korytarz i będą mogli przejść, bo to było niedaleko, na, przejść po prostu na granicę rosyjską i tam zostaną, wiesz, rozbrojeni, nie? I W momencie, mm. kiedy żołnierze ukraińscy stwierdzili, że poddają się, odadzą się do niewoli, tam powiedzmy, to jest zawsze tam okres 3-4 godzin czy coś na to rozbrojenie się i tak dalej, na zniszczenie dokumentów czy coś, to w tej chwili zostali zbombardowani przez lotnictwo ukraińskie. No. Hmm. Takie klocki. No to ładnie, ładnie. A jak to myślisz, z czego to wynika? Bo mnie to cały czas interesuje. Ja nie wiem jak po prostu ja sam nie wiem po prostu jak do tego, jakie mieć do tego podejście z czego wynika ta tego, że Polacy, no bo już nie mówię tam o zachodzie tylko Polacy y, widzą ludzi z Noworosji jako terrorystów. Dla mnie to jest naprawdę nie, nie, nie, jakby, no bo ja rozumiem, okej, okay, no jest, wiesz, tam wojna, ludzie się zabijają, strzelają, ale tu naprawdę planuje taka narracja, że, że po prostu tam to jesteś terrorystami. Ja się zastanawiam jak, jakby... <S Desire> Słuchaj, przede wszystkim z czego to wynika, jak ty myślisz? Większość osób nie jest zainteresowana w ogóle na Jest to no Są po prostu, nawet już nie to, że są to osoby bierne politycznie, tylko kompletnie niezainteresowane sytuacją. One nie mówią nawet wiesz, o postawach antyrosyjskich, o terrorystach, czy zainteresowania, tylko po prostu taki jest schemat tutaj przez media. To jest dla nich nieangażujące się, od coś tam powiedzieć i oni w ogóle nie rozmawiają na ten temat Grono osób, które uważa nowo Noworosję za, za mhm. jakąś inwazję rosyjską, za separatystów, terrorystów i jest to os grono osób aktywnych jest dosyć, jest, jest małe po prostu. Jest małe i jest kompletnie nieaktywne. E, oni mhm. opierają się o to, co mówią media. Media są tutaj aktywne, one mają władzę, mają pieniądze, mają środki do tego. I na tym się kończy. Grupa osób, które mówią, e, choćby na przykład na internecie, nie jest to grupa duża po prostu. Choćby sama, sama działalność sobie, Maciejczuk jest taką ikoną e, antynoworosyjską, prawda? A aktywność na tym jego śmiesznym profilu jest po prostu żenująca utarł się taki schemat, że wszyscy Polacy są przeciwko Nowej Rosji i ma się ten schemat utrzymywać, skoro, jest kompletnie nieprawdziwy. No. To jest cała grupa osób, które są przeciwne Ukrainie, ale na przykład nie są, nie są pozycyjnie nastawieni do Noworosji z tego zwykłego względu, że ich to po prostu nie obchodzi. To jest tak, jak wszystkim Polakom się wydaje, mhm. że dla Rosjan Polska to jest wiesz, pępek świata i to jest główny punkt polityki. Tymczasem dla Rosjan Polska to jest po prostu kraj zachodni i tyle, nic nadzwyczajnego. Tak samo Rosjanom się wydaje, że w Polsce wszystko, no teraz to hmm. akurat wychodzi na to, że rząd by chciał, żeby wszystko się kręciło wokół tematu Rosji, też nie jest tak. Natomiast temat Noworosji to już jest w ogóle dla większości ludzi w Polsce, to jest po prostu abstrakcja. I to jest całkowicie normalne, bo nie jest Polska bezpośrednio zaangażowana oficjalnie w ten konflikt. Nie jest to coś, co by oficjalnie, bezpośrednio się z Polską wiązało. Wymaga to po prostu, wiesz, jakiejś opinii politycznej, posiadania poglądów politycznych. No tak, tylko że... Też jest teraz już jest. Dla teraz osób, już które nie interesują polityką, miskę, czy... albo ich zainteresowanie polityczne, czy... czy społeczne ogranicza się do obejrzenia wiadomości skomentowania, wiesz, newsa i tyle. Albo pogadania sobie w pracy z kumplami. I teraz to jest po prostu niezainteresowany tematem, bo, bo wykracza to po, poza ich odbór świata, ograniczający się tylko do tego, żeby zjeść coś, zapłacić za mieszkanie, iść gdzieś z żoną, z dziećmi. I to jest po prostu, wiesz, koniec ich światopoglądu. I tak zawsze było w każdym społeczeństwie, które sytuacji tutaj na przykład z Rosją, bo mhm. jest to, wiesz, sprawa Rosjan, tutaj mieszkających, mają rodziny, więc się to wiąże. Ale w sytuacji Polski, kiedy, wiesz, generalnie o Polakach tutaj się nawet nie myśli, a Rząd traktuje ich instrumentalnie, kompletnie instrumentalnie, mhm. no. jest po prostu kwestia abstrakcyjna, mało istotna. I tyle. Także nie ma się czym, wiesz, zachwycać, bo tak po prostu będzie. No, szanse na to, że Dąba stanie się w Polsce jakąś, jakimś tematem przewodnim. Nie ma, musiałby to po prostu być na kanwie działań polskich. Czyli na przykład dostrzegamy kłamstwa medialne, ergo dostrzegamy, że kłamią na temat Ukrainy, dostrzegamy to, że rola Polski względem zachodu jest rolą kompletnie podległą i tak dalej. Czyli, że szukamy innych sojuszy, innych rozwiązań i wtedy może to wypłynąć, nawet wypłynąć. Ale jeżeli chodzi o samo zagadnienie Donbasu, Naddniestrza, Abchazji, to są to po prostu tematy niepostrzegane jako istotne. Media cały czas trąbią o Donbasie, ale jeżeli by się przyjrzał, wiesz, osobom, które rozmową osób, yy, tak wiesz, na ulicy, tak dalej, yy, to nie jest to temat ich po prostu, wiesz, wciągający. odskomentować sobie coś na przerwie yy, w pracy, pogadać o czymś i tyle, i na tym się kończy. No, a powiedz mi jeszcze o ochotnikach o z za zagranicy w, w armii, znaczy w armii, no, w, w, po, stronie, po stronie Noworosji, bo widziałem, że tam chyba no, Brazy, Brazylijczyk się znalazł. No, Przyjeżdżałem tam jakieś ludzie z no, zagranicy, tak, że Polak tam jest. No słuchaj, no, ja mogę mówić o tym, co, co powszechnie wiadomo, nie? Bo są to bo jest strasznie jest przestrzegane prawo do anonimowości. I, no, czyli czy Azji, no. Że po prostu... Nie no, no, oczywiście, że nie, ale w sytuacji... Czy ja nie ja pytam tej, o nazwiska, powiem, no, słuchaj, bo Boże, y, jest tutaj dużo Polaków, jest tutaj dużo Niemców, jest tu dużo Słowaków, tak ktoś mi może powiedzieć, ale skąd ty to wiesz? I w tej sytuacji wtedy ja albo po prostu, wiesz, y, muszę jakoś to, czymś to poprzeć, albo muszę po prostu y, albo wyjść na końce. Dlatego ja po prostu nie wypowiadam się na to, czy, jeżeli ktoś sam nie wyraził zwody, że... Ja, czy ja ci nie... Ja rozumiem. Ja, ja, ja nie oczekuję, ja że będziesz to popierał i wysyłał im tam jakieś dokumenty, tylko... Pytam się Słenia, po prostu ja powiem, z twojego że, przekonania że, zwykłego, a ja nie muszę tego później sprawdzać. Wielu e... ludzi z różnych no. przekonań i od lewicy, i do prawicy, i w ogóle osoby politycznie nie zaangażowane przyjeżdżają tutaj hmm. z wielu krajów. Słowacja, Polska, Brazylia, Serbia. Ale z jakich główne. na przykład? No wiem, że mamy Polaków. Rosja, jeżeli tutaj mówimy o Rosji, to to Rosja, Aha. tak samo. Ja znam na przykład Dega Stańczyka, który tutaj był. Osetowie też są. To jest ogromny rozrzut. I, i, I co ogromny ich, ich ja kieruje? tym? na przykład w tym, lewicy. Bo bądź anarchistów, którzy chcą walczyć z faszyzmem. Tak? Mamy tutaj przedstawicieli nawet ruchów faszystowskich, które by można nazwać faszystowskie według wiesz, jakichś tam oficjalnych kanonów, którzy przyjeżdżają walczyć z faszyzmem. Albo walczyć z ekspansją zachodu, atlantyzmu, Unii Europejskiej. Mamy tutaj ludzi, którzy chcą walczyć za prawosławie, ludzi, którzy chcą walczyć za ruski świat, ludzi, którzy chcą walczyć, bo po prostu lubią się bawić w wojnę być każdy mm -hmm. po prostu człowiek ma swoje poglądy, które, które ci przekaże, powie, mm -hmm. ma to tam też swoje gdzieś coś załóżone. No ale to y, pamiętasz, tam, pamiętasz tam taki reportaż tego, y, tego chłopca, takiego, nie pamiętam jak się nazywał, mm -hmm. Radek, który był po stronie ukraińskiej, tam y, robił. No i y, y, no i ja właśnie, mnie to zdziwiło no i tam tam, tam tamtym reportażu to to widok tej armii mnie ja trochę przeraził nie? Tak to wygląda, że spotkałem tutaj... się na, na komentarzu takim wiesz, na, znaczy na, na jednym profilu antynoworosyjskim, wściekle antyrosyjskim coś takiego, że pokazywano zdjęcia z konwoju Achmetowa humanitarnego i że tam były jakieś koniaki czy jakiś alkohol po prostu, nie? jakby prywatny człowiek nie mógł sobie wysłać, co by chciał, nie? Dobra, nieistotne. I było no. tam, że jedno zdjęcie, że jest to wylewane, no wcale. jakoś to nie wierzę. No i był komentarz, że trzeba było to rozdać ukraińskim żołnierzom, a ktoś napisał, że ukraińscy żołnierze to nie są e, noworosyjscy, żeby chodzili na jebani pijani, nie? No o tym jak tutaj się traktuje pijanych żołnierzy to ci już mówiłem. A, zresztą no. na tym filmie tam o Starobieszowie też to jest. Natomiast mhm. z samego tego wywiadu Ryczka, który zauważy jest, udaje obiektywnego, ale jest, jest, po stronie ukraińskiej. Tak, no to i że jeżeli on chce przedstawić swój robot, No raportat, to czyli ja mu to tak samo powiedziałem, tak, no. żeby nie, nie szargał dobrego imienia armii ukraińskiej i tam wodzą takie teksty, jak po prostu nie mają co robić, no to chodzą, jeżdżą, piją i, i śpiewają i tyle. No to jak to tam jest, wiesz, bez ubargania, bez koloryzowania Nie, no to było na maksa koloryzowane, ubarwione i zresztą jak z nim rozmawiałem w prywatnej rozmowie, to on się strasznie zaperzył. Yy, nazwał w ogóle, zaczął wyzywać no. tam w ogóle, że propagandziści. No no że to propagandziści, to nie, no, tak, no, w nie, w nie mi... no jakaś komedia, no. Yy, no to, to jest na tej zasadzie. nie, jest, no to, to jest dla mnie przykre, no bo, bo to jest jakby gość z Polski i dla mnie to jest właśnie o tyle dziwne, że to... Yy, to już nawet się nie tyle <śmiech> yy, konflikt jest pomiędzy Noworosją a Ukrainą, co po prostu konflikt zaczyna być, yy, się, wiesz, eskalacja konfliktu zaczyna być na, na, na, na nie wiem, na Polaków, nie na co, co jeden z drugim są gotowi, niektórzy się pozabijać po prostu za to, yy, to czy ktoś jest za Ukrainą, o, czy Noworosją. I myślę, że to jest... No tak, no. No i no, no tak jest, no niestety, ale jeszcze poczekaj na koniec bo już daje ci spokój i chciałem jeszcze wrócić do bo to mnie najbardziej też interesuje, do kwestia tego jak cywili, jak wygląda jak, jak sytuacja czy cywili i no właściwie chyba powiedziałeś mi już to, to, co wiesz, tak? O tych o wojskowych z zagranicy, znaczy wojskowych ochotnikach, bo oni była, ale ja rozumiem, że to są ludzie, którzy walczą jakby z własnej woli za, za własną kasę nie nie za bilet, przyjeżdżają sobie tam za to, że tu przyjechał powalczyć, tak? Tam, mówi się oficjalnie, że, że, że są to no, Ale dostają no. broń. Wie, wie, wiem, że dostają dępotami. po prostu cały akwipunek, no, także jest prostu Mnie pytali, co oni by chcieli przyjechać, czy dostaną broń, akwipunek, czy mają swoje przywieźć? No, jak mają przywieźć? no przecież to jest nielogiczne. To jest armia, no to oczywiście, że wszystko dostają. Tak samo że dostają żołd na zasadzie, wiesz, mhm. na, na drobne wydatki, na jakieś papierosy, czy na coś, No przecież to jest zrozumiałe. Nie, nie jest to, wie, że żółty taki, jak się płaci najemnikom, bo są to śmieszne kwoty. No chodzi po prostu o to, że ci żołnierze także muszą normalnie żyć, funkcjonować czy coś, nie? Przecież nie będą żebrakami. To jest, muszą dostawać jedzenie, muszą mieć ubrania, uniformy i tak dalej. Przecież to jest armia. To tak ja bym powiedzieć, że w polskiej armii, kiedy jeszcze była, <grym> że, są, że są najemnicy. Albo że są ochotnicy z Wielkopolski. jeżeli z jakiś pułk, powiedzmy ura to wszystkich, mm -hmm. a będzie jakiś poznania, to znaczy, że to na najemnik przyjechał z Wielkopolskim. Czyli na bzdurę no, Rozumiem, ale to. Bo ja sobie tak nie wiem, nie wiem, jak mam sobie to wyobrażać, bo z jednej strony mam takie informacje, że tam strona ukraińska dostaje pieniądze z zachodu, wyposażenie, wsparcie techniczne i w ogóle wszystko. Jest fajnie, pięknie. Walka z terroryzmem. tak? I wy sobie co? So, tam siedzicie po prostu w, no, w tej Noworosji i czekacie, aż oni w końcu was atakują, żebyście wy mogli... E, się obronić, no to jest dla mnie taka tak to wygląda po no, to jest dla mnie jakiś taki koszmar no. bo to nie, bo to już no, ja, no, to, to już jest sytuacja, w której e, e, no, ja myślę, że ten konflikt będzie to no, się zaczyna nie jestem, robić że naprawdę wiem, gorąco To tak, tak jest po prostu, moje zdanie żeby ktoś się szczelił jeszcze przed zawieszeniem broni, jeszcze przed oficjalnym rozkazem zaharczynki, że od dzisiaj odpowiadamy na ogień ogniem. Bo sytuacja, że z jakieś chyba, czy to było nikiś uh -huh. Nie pamiętam, gdzieś z kotło do chyba. Była wioseczka, no i stamtąd z wioseczki cały czas był prowadzony, wiesz, oszczał, yy, oszczał okolicy moździerzowe, no i yy, go ognia. ...posterunków milicji, no i milicja miała rozkaz, żeby wiesz, nie odpowiadać ogniem, bo Aha. może stać się coś mieszkańcom, czy coś w tym stylu, nie? No ale pewnego dnia po prostu ci rosyjscy milicjanci się wkurzyli, uderzyli sami na, na osłupiałych, po prostu okupiałych Ukraińców, kompletnie nieprzygotowanych do, do walki, nic takiego się nie zdarzało wcześniej w tym rejonie. Wpadli, kto nie uciekł, no to miał pecha zniszczyli im całą artylerię, jaka tam była, bo nie było już czasu za bardzo coś z tym robić, no i wrócili sobie po prostu do swoich okopów, No i na kilka dni było A powiedz mi, co, co myślą mieszkańcy już na koniec, co myślą mieszkańcy i co ty ja wiem, myślisz porosz... osobiście o... nie, nie ma tu nawet jeżeli e... o osoby, bo jeżeli jest sytuacja wiesz jest to... zima, jest ciężko i e... mentalnością ludzką jest to że trzeba znaleźć winnego a przeważnie szuka się winnego hmm. najbliższego więc świadczenie na przykład na, na DRL że można, było, można byłoby lepiej można byłoby więcej jest normalne, jest to ludzka natura ale żeby ktoś stanął w obronie poroszenki, no nie spotkałem się jest to traktowane jako po prostu armia, armia najeźdźca, najeźdzcza. jest powszechne takie stwierdzenie, każdy mi to, po prostu każdy człowiek, z którym rozmawiam, gdzieś jeżdżę, albo spotykam, czy coś, czy, czy choćby taksówkarz mówi, my byliśmy u siebie, to oni przyszli na nas, nie my na nich. Mhm. No bo właśnie, no bo część przecież z tych ludzi, którzy mieszkają na wschodniej tak, Ukrainie, ma jakichś tam bliskich na, na, na zachodniej Ukrainie. No i co? No i nie. no. i, no i, no i co się dzieje? Oni przecież to tam chyba nie mogą bez. pojechać, nie? Czyli mogą, czy mogą pojechać? No kurczę, po właśnie spotkałem się wiesz, z opinią. Czy ci z zachodnie przyjeżdżają do są, Was, do nas rozważają wyjazd do, do rodziny na przykład na zachód ale wiesz co, nie, nie słyszałem jeszcze czegoś takiego żeby ktoś stamtąd tutaj się wybierał no, z czymś takim się na przykład nie spotkałem miałem ostatnio, byłem no, na, na miejscu no. ostatniego oszczału przed, przed zawieszeniem broni. i tam dosyć długo rozmawiałem z ludźmi i było tak, że siostra jednej tam dziewczyny mieszka w Kijowie i w końcu one się dosyć ostro pokłóciły, bo ta z Kijowa mówiła, no ale jak wy to tam, czemu wspieracie ten rząd, ten powstańczy rząd, jak tam przecież nie macie wody, nie macie prądu, nie macie nic, nie macie. I w końcu ta, wiesz, co jest tutaj na miejscu, wytrzymała i powiedziała, żeby idiotka wzięła, przyjechała, odwiedziła siostrę i zobaczyła, jak to jest naprawdę, a nie słuchała pieprzonych mediów z Ukrainy. No, no, no. A bo, bo sytuacja no ta między Donieckiem a Ługańskim e, dzisiaj jeszcze raz rozmawiałem z koleżanką tutaj jest... z redakcji, która nie? przez weekend była w Ługańsku Że... e, rozmawiałem z inną taką liczbą z Ługańska jeszcze z nią rozmawiałem przez e, mhm. jak jeszcze trwała woj... trwała wojna, jeszcze trwały walki przy zawieszeniem broni generalnie mu sytuacja wygląda tak samo jak w Doniecku jeżeli akurat gdzieś, wiesz, nie walnął moździerz w jakąś linię dystrybucyjną gazu, czy, czy wody, czy coś, to te media normalnie tam funkcjonowały. W Doniecku było to samo, no, w centrum były nawet sytuacje, że ja sam nie miałem przez dwa dni, e, nie miałem wody, bo po prostu pocisk moździerzowy walnął, rozwalił, no i nie, nie działa, trzeba naprawić, nie, i że tam wygląda tak samo. A jest, jest duża, duża jest, jest emigracja to jest to z tych od rejonów, do Rosji albo do, no, do jakichś innych no, krajów? Uciek... no i teraz wracają. Że przyjeżdżają? We wrześniu auta to po Co prostu tutaj, wiesz, przemykały gdzieś tam czasami. Teraz jeżeli tak wyjść na, na miasto od tej godzinie już na no wokół południa no to jest po prostu samochód za samochodem. Do, do autobusu to się po prostu weźmie, do autobusy, trolejbusy przepraszam, jeżdżą. W odstępach nawet 5 po prostu do jednego trolejbusa by za cholerę ludzie nie wsiedli. Mhm. Mm z czym to jest spowodowane? Czym się no, ludzie się pchają, jest, żeby jest, mieszkać Ludzie z, wyjeżdżają, jakby, i wyjeżdżają ze strachu? Co to jest? Jest wojna, ja tego nie pojmuję. Ale siedzą, wiesz, w tych obozach uchodźców e, siedzą na przykład u rodziny, u krewnych, u znajomych. Siedzą, siedzą i tak wiesz, nie są u siebie, no i w końcu myślą, no kurczę no, trzeba wracać do tego domu, nie? I to jest jednak ich dom, bo to jest, wiesz, to nie jest lęk przed, przed śmiercią, czy przed czymś, nie jest jednak lękiem silniejszym niż, niż radość posiadania bycia u siebie. Wśród ludzi, których znasz, na miejscu, do którego się przywiązałeś, poczucie, że to jest twój dom. Zawsze wola normalnego życia, normalnego funkcjonowania mhm. będzie silniejsza od strachu. Owszem, zawsze mhm. jest ten wiesz, pierwszy element, bo zawsze najwięcej uchodźców jest na pierwszej fali, jak się zaczyna wojna. Jak tylko wiesz, przejdzie to pierwsze, pierwsze najgorsze, na przykład powiedzmy dwa tygodnie pierwsze, to ludzie się przyzwyczajają i to już po prostu nie rusza. Ci ludzie, którym na przykład wiesz, widziałem, że pod kosmoskiej, ja spotkałem ludzi. Mhm robiłem zdjęcia zniszczonego domu, takiego piętrowego domu, kompletnie, wiesz, zrujnowany i ci ludzie mieszkali w garażu. I oni w ogóle, wiesz, nie przejmowali się tym, że, że oni teraz mieszkają w garażu, że jest wojna, że, że, te, że ci Ukraińcy to dopiero przed dwoma tygodniami zostali wyparci i to wcale nie jest powiedziane, że oni nie wrócą. Oni się przejmują tylko tym, że oni pisali pisma do administracji ukraińskiej no że administracja, że wojska ukraińskie rozwaliły im dom i oni żądają gasy i to te są nie chcą mi zapłacić. I to, I to, wiesz, ludzi po prostu zajmowało jak ja tam byłem, żebym ja pokazał w Polsce, że takie coś jest, mhm. żeby ludzie w Polsce wiedzieli, że administracja ukraińska ma to generalnie gdzieś. A to, że oni mieszkają w garażu, no to, wiesz, pytam, no Aldo, jak będziecie funkcjonować? Machnęła ręką, a, mhm. pójdziemy do Gubariewa, Gubariew coś tam załatwi, nie? No i tyle po prostu. <śmiech> Okej. Okay. a Powiedz mi, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam jakiś przedstawiciel DRL-u dla, dla zachodniego świata, czy, czy, czy w ogóle na zewnątrz? Czy jest jakaś taka osoba, która jest takim przedstawicielem? Czy to jest Gubariew, czy to jest coś inny? Nie, nie, nie. Jeżeli media chcą się kontaktować z kimś z własnym, No, coś takiego, jestem coś takiego. Z albo z właściwym ministrem, z w ogóle obawiam się, że DRL do, do dzisiaj nie utworzył swojego centrum prasowego, aczkolwiek nie, nie mają oficjalnym organem informacyjnym jest nie? Worusja. Nie, nie, nie, Inform nie, nie, nie, nie stworzy czy na Puszkina, w bulwarze, na siedzibę. Ale nie jest to oficjalny rzecznik prasowy mhm. po prostu urząd. To w zasadzie wszyscy dziennikarze, jacy są to albo pracują w noworusje tutaj. Albo w Aha. tym Noworosia Inform, no i jeszcze bodajże w dwóch innych agencjach, no i zasadniczo, mhm. żeby jeszcze utworzyć do tego centrum prasowe, no, no tak myślę, no trzeba by było im po prostu ludzi, popodkradać ludzi, nie? popodkładać ludzi z innych tych redakcji, no i tyle, no nie się inaczej. A poza tym, Co wiesz, że są to wydatki też, nie? Nawet stworzenie takiego małego, Aha. małego biura e, do spraw... Rozumiem do spraw kontaktu z mniejszościami Narodowymi. To wczoraj było spotkanie z mniejszościami Narodowymi nowego ministra kultury, który notabene występował hmm. jako tenor na festiwalu Polonez, polskim festiwalu Polonez pod hałdami Donbasu w listopadzie. W ogóle znany z tego, że ogromny przyjaciel Polaków. Hmm. I został ministrem kultury teraz. I było takie spotkanie, po prostu, wiesz, oficjalnie się zapozna przedstawić mniejszościom narodowym. No i on powiedział, że będzie utworzony departament specjalny do kontaktu z mniejszościami narodowymi w Republice, ale że są sprawy o wiele ważniejsze, o wiele ważniejsze są wydatki, więc na razie nie ma takich planów po prostu. No, słuchasz, no wszystko jest liczone, że no, jeżeli zrobimy tutaj e, kolejny departament, mm -hmm, to mm -hmm. ktoś się wkurzy, że na przykład ci ludzie dostają tylko te, ten, ten tysiąc tej zapomogi socjalnej, a powstaje jakiś departament do kontaktu z mniejszościami, narodów. Aha, w ten sposób. Ale to Nie. wszyscy ludzie, którzy tam przyjadą, e, to dostają tej zapomogi? W związku z tym, czy, że znaczy wszyscy, wszyscy, wszyscy Ukraińcy. W ludności została zniszczona albo wywieziona tak. przez Ukrainę to opiera się na tej zasadzie, że aby dostać zasiłek trzeba iść i się zarejestrować. No. Czyli po prostu wiesz, złożyć oświadczenie, że się pobierało tyle a tyle świadczenia przed wybuchem wojny z racji tytułu tego a tego, że się mieszka wiesz na terenie, pozostaje tutaj, no mile widziane dokumenty jakieś, no i tyle. Nie? No. Ode mnie wszystko w ten sposób. Mhm. Słuchaj, chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec od siebie, tak? Jasne. Wszystko? Dobry. No, to Dobra, no, ja ci no, bardzo no, dziękuję za no, no, wywiad no. i do usłyszenia. No.